Motywy przewodnie w kulturze europejskiej na wybranych przykładach. W utworach Andrzeja Płatonowa, Tadeusza Borowskiego, Aleksandra Sołżenicyna, Bohumila Hrabala, Fon Stefan Kosiewski, studia Slawika et Hazarika, Zniweczona rzeczywistość, zarys estetyki hazarów, fascynacja obłędu. Szczęść Boże Państwu. Przed mikrofonem we Frankfurcie nad Menem w piątek 28 października 2022 roku. Autor. Gitszałez. Shalom szalom. Boska Kirke, usiadłszy z Odysem na boku, przestrzegła go przed zgubą syrenich uroków. Śpiewów wiedzących więcej od ludzi mamionych, Fascynacją obłędem, pandemią psychozy. Nadludzką magią mocy złotego pierścienia, Zmowy głuchych na miłość, spętanych milczeniem, Nowy porządek świata wieszczących skuszonym Żeglarzom w domach starców, tropom zaszczepionym Eksplikacja wyjaśnienie na wstępie Syron, syreny u Homera są dwie u Wagnera trzy a jeszcze jedna u Płatonowa. Grupa Wagnera zarabia na chleb w 23 państwach Afryki. Nieżywa Nastia, płód prozatorski wspomnianego poety rosyjskiego Andrzeja Płatonowa, przewraca się we wykopie, bynajmniej nie kuzynki Morawieckiego na Bałtyku, skrycie zasypywanym przez Kaczyńskiego, wybranym także i na Mierzei Wiślanej pod fundament wspólnego Europejskiego Domu na kwotę 71 miliardów euro przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen z domu Albrecht kawa Albrecht, sklepy Aldi, etc. i niezwykle bogatą dziedziczkę, której nikt za to przecież nie potępia. Albowiem rodziców dzieci zapisane na Gebelsa, także sobie nie wybierały. Córkę żydowskiego pochodzenia etnicznego polityka w RFN, miliarderkę po dziadku, która na oczach całego świata przekazała, wspomniano ostatnio przez Dymitra Miedidiewa, sumę 71 miliardów euro ze składek członkowskich państw unijnych wpłaconych do Brukseli, a konkretnie z podatku VAT zapłaconego przy zakupie chleba naszego powszedniego przez cały kolektyw bezdomnych i bezrobotnych obywateli tych państw, nieskazanych wszak na zamaznięcie nadchodzącej zimy na ulicy po odcięciu tych nierobów, od źródeł energii, przez herosów demokracji, robiących za polityków europejskich. 29 października 2002 roku, jutro, w telewizji Arte Ryszarda Wagnera, Złotorenu, w reżyserii Dymitra Czerniakowa, urodzonego 1970 w Moskwie, od kilkunastu lat obecnego na scenach zachodniej Europy artysty o nazwisku przed laty noszonym przez prezesa Judenratu. Adama Abrama Czerniakowa, który wezwany 22 lipca 1942 do podpisania obwieszczenia o przymusowym wysiedleniu Żydów z Warszawy w ramach tzw. zwanej gross Action, wielkiej akcji deportacyjnej, odmówił okupantowi dalszej swej współpracy, popełniając samobójstwo pozostawieniu na swoim biurku członkom zarządu gminy żydowskiej parę słów dających do myślenia. Przytoczmy. Byli u mnie Wartow i przyjaciele i towarzysze, przepraszam, i zażądali przygotowania na jutro transportu dzieci. To dopełnia mój kielich goryczy. Przecież nie mogę wydawać na śmierć Bezbronne dzieci. Postanowiłem odejść. Nie traktujcie tego jako akt tchórzostwa względnie ucieczkę. Jestem bezsilny, serce mi pęka z żalu i litości. Dłużej tego znieść nie mogę. Mój czyn wykaże wszystkim prawdę i może naprowadzi na właściwą drogę działania. Zdaję sobie sprawę, że zostawiam wam ciężkie dziedzictwo. Koniec przytoczenia. Słów Adama Abrama Czerniakowa. Tu kliknij, obacz źródło. Czy tak być musiało, żeby tą samą trucizną, cyjankiem potasu, zabijali siebie i drugich Abram Czerniaków? oraz Magda Goebbels, a potem jeszcze kanclerz Hitler i ojciec Macierewicza, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Kanady. Czy tak dramatycznie musi w realu, jak w przepowiedni Kirke oraz we wierszu Syrena Płatonowa być? Czy idący od Kijowa, dziad chora. Zna przyszłość ludzi na Ukrainie, jak Terezjasz, który opowiedział Ulisesowi, co czeka go przed powrotem do kraju rodzinnego, a także jak się od tego zła wywinąć, co by na dobre wcale nie musiało wychodzić. Uciec, uniknąć, uchodzić niczym z podśpiewu fabrycznej syreny, Płatonowa, co będzie zresztą na koniec miało miejsce na miejscu Witace. Czy los, w który wierzyli starożytni Rzymianie po etruskach Plateńczyków, albo jakaś jeszcze wyższa siła, odpowiada za niemoralny porządek na świecie? Odys zstąpił, jak Ozyrys do podziemia, gdzie spotkać miał nie szatana agnostyków, ale wiedzę z prawdą, oczy w oczy, sam na sam. Dymit Miediediew, imiennik reżysera Czerniakowa, napisał prawdę w 196. telegramie 20 października 2022 roku pod tytułem O Urszuli i Olofie. Przytoczmy. Ciotka Urzula, for jak jej to tam lejem, jakimś cudem kupiła 4,6 miliarda dawek szczepionki COVID-19 farmaceutycznej firmy Pfizer za 71 miliardów euro od korporacji farmaceutycznej, farmaceutycznej przepraszam, Pfizer. To 10 dawek szczepionek na każdego obywatela Unii Europejskiej. Skala zapiera dech w piersiach. No dobrze, w końcu jest ginekologiem i szefem jakiejś Komisji Europejskiej. A teraz jest przedstawicielem Big Pharma. Jasna, odważna kobieta, niczego się nie boi. Dalej przytaczamy midy Europejczycy nie mogą się domyśleć, ile z tej astronomicznej ilości eurobaniek dostało dwoje mądrych ludzi. Ginekolog, premier Unii Europejskiej, razem z mężem, który przypadkiem pracuje w firmie farmaceutycznej. Takiego geszeftu doktor Urszuli, jak się wydaje, nie wywiną nawet tolerancyjni w różnych miejscach posłowie europejscy, choć zasługuje na więcej. Nagrodę od wdzięcznych mieszkańców Europy. Jeśli na nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za najszybsze załamanie krajowych finansów zasługuje szalona trus, to pretendentem do Nobla w dziedzinie medycyny za jakościowy przydział pieniędzy na szczepionki jest Urzula, jak jej to tam Lejen. Poprzestając na przytoczeniu pierwszej części. Koniec przytoczenia. Poprzestając na przytoczeniu pierwszej części tematycznej telegramu 196 Niedwiediewa nie zbaczamy na manowce za kanclerzem Złoczyńcą, na którego też są haki. Nie tylko brak kontroli nad aferą Wirecard, niczym hak 600 milionów euro wyjętych z budżetu Federalnego Ministerstwa Obrony na tak, zwane, na tak zwanych pozaresortowych doradców. <śmiech> Przepraszam. Wśród których nie musiał być przecież bezpośrednio mąż Urszuli, jakiej to tam z domu, jak po mężu, kwant. Było Magdzie Goebbels. Motywy przewodnie. Leitende Temen. Zarys estetyki hazarów von Stefan Kosiewski. Złoto Renu. Ze zmierzchem bogów i dwoma pozostałymi częściami pierścienia Nibelunga łączy duża liczba motywów przypominających odbiorcy dzieła życia Wagnera o elementach znaczących w nim pojęciach, postaciach, przedmiotach, wydarzeniach, które pojawiając się z konkretną frazą muzyczną, znakiem odwołującym widza do bardzo dużej liczby ponad stu, treści znaczeniowych, jako Erinnerungsmotive, określenie Wagnera, żyją swoim własnym życiem tetralogicznym. W nim zmieniają się, przenikają, przeplatają się w odbiorze indywidualnym z innymi, przechodząc hig et nunc, w jakości nowe, kompatybilne z indywidualną erudycją konkretnej części publiczności, łącząc synapsy, świadome z nadświadomym, dostarczają wartościowych wrażeń estetycznych. Andrzej Płatonów, wiersz z okresu przewrotu październikowego w Rosji, rewolucji październikowej. Syrena. Spieszymy się. Cedzi nas budka przy bramie i rozpryskuje dalej. Dalej, dalej. Na warsztaty. Przez belki, przez gruzy, góry wiórów, i szeregi czekających maszyn. Uciekamy z niecierpliwością. Giniemy w czarnych paszczach Kamiennych zwierząt. Spieszymy się. Ostatnia syrena Białym wichrem atmosfery Nagłe rozcięcie. I żelazne, stalowe, Milczące masywy. Echem łoskotu zawyły, Odpowiedziały jej. A syrena, chłoszcząc biczem poranka Białego bez słońca, Nieprzejrzystej mgły, Przerwała się przez wąwozy Wąskich rurek i dźwigów I oto bije zachwytem, Wolnością, zwycięstwem, Białym, Wolnym huraganem, wyżej, dalej, niebu w serce, w osad chmur. Stalowym jej rykiem, wstrząśnięty płacze, błogi, drobny obłok. Oprzebi przełam bariery, masywy, niewzruszone, wyklęte pustynie. Piaski niezdrożone, białostrunny płomieniu śnieżny. Parowa syreno, głośniejszą, ostrzejszą skróż. Podżyj na strzępy, rozpyl niską głę. Paszczę mogiły, grozę bezsilności. Przebij się przez przestrzenie, do martwych gniazd, gwiazd, przepraszam. A powal je i zmieć swoją siłą ziemi. My, syrena, kipiąca mocą, białą pianą kotłów, przebijemy się na drogi, na odległe szlaki. Nie ustąpimy, nie ustaniemy, bez końca do przodu iść, tylko w sile radość życia a w zwycięstwach upojenie, w osiągnięciach hardość woli i w kuszących ogniach władza. Nasza syrena sygnał życzeń, hasło roztrzepotanych serc i trudu, wysiłku, woli, poranne powitanie. Rwiemy na szczyty, Przekutym ostrzem przebijemy słoje wszechświata, ziemię wrzucimy do syreny. Gudok my spieszem. Nas cedzit budka przy worotach i proplioskiwaj dalej. Dalsze, dalej k'masterskim. Przez Czerz balki, przez obłomki, gory stróżek i szrengi ożytkujących maszyn my bieżym od nieterpienia. Исчезаем в черных пастях каменных зверей. Мы спешим, гудок последний белым вихрем атмосферу вдруг рассек. И железные, стальные, молчаливые массивы, эхом гулким завывая, отозвались ему. А гудок бичом хлестает утра, белую без солнца, не проснувшуюся МГУ. Он прорвался сквозь ущелье узких трубок и кранов, И вот бьется от восторга, от свободы, от победы белым вольным ураганом выше. Дальше, в сердце неба, в гущу туч, от стального его рева сотрясаются и плачут влагой мелкое облако. А пронзай, ломай преграды, неподвижные громады, окаянные пустыни, непройденные пески. Белоструйный пламень, снежный пар, гудок, громче. Резче раскаляйся, рви на клочья, распыляй туман низкий пасть могилы, жуть бессилья. Пробивайся сквозь пространство к мертвым звездам, и столкни их, и смети их своей силой в земли, звездочка, звездочка, звездочка, мы, гудок, кипящей мощью, пеной белую котлов, мы прорвемся на дороге, на далекие пути». Не отступим, не уступим, без конца вперед идти. Только в силе, радость жизни, и в победах упоенье, в достижениях, гордость воли, и в огнях манящих власть. Наш гудок, сигнал желаний, клич трепещущий сердцец, и труду, усилию. В воле утренний привет, звездочка, звездочка, звездочка, мы рванемся на вершины прокаленным острием. Bresz, probiom w słajach wszelennej, ziemli brosiem w górn. Stefan Kosiewski, do przyjaciół Moskali, Anno Domini, 2022. Szanowny Panie Przewodniczący, Garunowicz, drogi doktorze, Lermontow. Otarło się o uszy poety Polski na emigracji politycznej w Niemczech od stanu wojennego 1982, iż rozmowy w sprawie ustanowienia pokoju wieczystego prowadzi minister kultury Miedziński. Jeżeli rzeczywistość polityczna w Moskwie nie odpowiada, Moim pobożnym życzeniom modlę się, aby to nie było przesłyszenie się człowieka starego albo śpiew syren, o którym wiem od Alciati, błogosławię dobre rozmowy Serednikowo, Klub Moskiewski i wszystkich budowniczych mostków. Dziewczyna to Bürger für Frankfurt, Wisbaden, polityk CDU i córka w sądzie w sprawie AWO. Mówi się, że córka robiła zasłupa w AWO, polityk CDU Wolfgang Gores i jego córka Stoją od 3 listopada 2022 przed sądem okręgowym we Wiesbaden. Ojciec ma odpowiadać za sprzeniewierzenie, a córka za pomoc i sprzeniewierzenie. Córka jest oskarżona o pracę dla Wiesbadener Arbeiter Wolfhard Awo w latach 2017-2019 i otrzymywanie wynagrodzenia netto w wysokości 50 3094 euro. Jak donosi sąd okręgowy, czytamy yy, z Frankfurter Rundschau artykuł. Jak donosi sąd okręgowy, ojciec jest oskarżony o nakłanianie córki w 2016 roku do nawiązania pozornego stosunku pracy yy, poprzez jego powiązania z byłą dyrektor zarządzającą Awo, Handelore Richter planowano umożliwienie córce studiowania pracy socjalnej na Uniwersytecie Rhein-Main bez konieczności zarabiania na córki na życie i studia. Zgodnie z aktem oskarżenia, oskarżony i dyrektor zarządzający Richter fra, zawarli umowę o pracę, która przewidywała pracę naukową w opiece nad uchodźcami, ale obaj zgodzili się, że młoda kobieta nie musi nic w tym celu robić. Córka polityka została już skazana przez Sąd Pracy we Fryburgu na zapłatę 70 tysięcy euro odszkodowania. Odwołała się jednak od wyroku. Barak – miejscem akcji opowieści Płatonowa jest obok tytułowego wykopu między innymi drewniany barak, szopa w byłym sadzie, w której sypiał proletariat, istniejący robotnicy, kopacze włączeni do pracy na budowie nieznanej wieży, wszechproletariackiego domu, wymyślonego przez inżyniera Pruszewskiego, do którego kosiarz odesłał na dospanie bezdomnego Wołczewa z jamy na Pustkowiu. Czytamy. W środku 17 czy 20 ludzi spało na wznak i przesłonięta lampa oświetlała nieświadome twarze ludzkie. Wszyscy śpiący byli chudzi, niby zmarli, Wąskie miejsce znajdujące się u każdego między skórą i kośćmi było wypełnione żyłami, a grubość żył świadczyła o tym, jak wiele krwi muszą przepuszczać w czasie wytężonej pracy. Perkal Koszul ukazywał dokładnie powolną, odnowicielską pracę serc, które biły tuż w mroku, opustoszałych, śpiących ciał. Woszczew wpatrzył się w twarz najbliższego śpiącego. Czy nie wyraża uległego szczęścia zadowolonych? Ale śpiący leżał martwo. Miał głęboko i smutno skryte oczy i wyziębłe nogi, bezradnie wyciągnięte w starych, roboczych spodniach. Prócz oddechów nie słychać było w baraku niczego. Nikt nie widział snów i nie rozmawiał ze wspomnieniami. Każdy istniał bez nadmiaru życia. I w czasie snu żyło w nim tylko stojące na straży serce. Woszczew poczuł chód zmęczenia i szukając ciepła, Położył się między ciałami dwóch robotników. Zamknąwszy oczy, zasnął, nieznany tym ludziom i niezadowolony, i przepraszam, zadowolony z noclegu przy nich. I tak spał, Nie czuły naprawdę aż do jasnego dnia. Koniec przytoczenia. Andrzej Platonow wykop spotkania Paris 1986. ISBN to podane ze strony 13. Przytoczenie to było. Barak podobny był do Łagrowego w Białej Tajdze, w którym umieścił Szuchowa z innymi Aleksander Sołżenicyn w opowieści Jeden dzień Iwana Denisowicza. I tu przytoczmy, przykrył się kocem z głową, cienkim brudnym kocem, już nie nasłuchując, jak tłoczą się pomiędzy pryczami zeki z tamtej strony baraku, czekając, aż przeliczą ich. Zasypiał, szuchow, w pełni zadowolony. Wiele mu się tego dnia udało. Nie poszedł do karceru, brygady nie pognano na Sosgorodok. Przy obiedzie podprowadził kaszę. Brygadzista dobrze załatwił normę, dobrze się Szuchowowi murowało. Nie podpadł na kipiszu ze swoim kawałkiem stali. Wieczorem zarobił Cezara, kupił tytoń i nie zachorował. Przetrzymał koniec przytoczenia. Barak drewniany w Birkenau, jak wiele innych baraków z opowiadań obozowych Tadeusza Borowskiego, słowo klucz, motyw przewodni Wagnera, erinerungsmotiv, mający pozostać w pamięci ludzkości utrwalony krótkim opisem poety. Przytoczmy Tadeusza Borowskiego opis. Baraku. Gdyby opadły ściany baraków, tysiące ludzi zbitych, stłamszonych na pryczach zawisłoby w powietrzu. Byłby to widok wstrętniejszy niż średniowieczne obrazy sądów ostatecznych. Zapisał więzień KL Auschwitz. I dalej. Najbardziej wstrząsa człowiekiem Widok drugiego człowieka, śpiącego na swoim kawałku buksy, miejsca, które musi zajmować, bo ma ciało. Koniec przytoczenia. Stadeusz Borowski u nas w Auschwitzu, Pierwodruk Nel Siedrzecki, Krystian Olszewski, Stadeusz Borowski. Byliśmy w oficyna oficja warszawskie na obczyźnie, Monachium 46. Tadeusz Borowski przytoczenie było z utwory wybrane, opracowaniu Andrzeja Wernera, Zakład Narodowy im. Ossoliński i Wrocław, 1991. Poetycki obraz, wizja wiszących w powietrzu, zatrzymanych ponadczasowo, nisko nad ziemią, wykorzystanych bezdusznie ciał. Nie kojarz, moja droga, anachronicznie tego motywu poety Borowskiego z obrazami Wróblowskiego, z dziełami Abakanowicz, przepleciony został przez autora uwagą publicystyczną, czy raczej sarkastyczną skargą, motywem reminiscencyjnym moralizatorskiego typu. Przytaczam. Pracujemy w fabrykach i kopalniach. Dokonujemy olbrzymiej pracy, z której ktoś ciągnie niesłychany zysk. Dziwne są dzieje tutejszej firmy Lenz. No, tu chodzi o Die Interessen Gemeinschaft, AG, um, w skrócie IG Farben, IG Farben z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Patrz Wikipedia. <coughs> Firma ta wybudowała nam obóz, baraki, hale, magazyny, bunkry, kominy, przy rozliczeniu rachunek okazał się tak fantastycznie milionowy, że za głowę złapał się nie tylko Auschwitz, ale sam Berlin. Panowie, powiedziano, to niemożliwe, za dużo zarobiliście, aż tyle, a tyle milionów. A jednak, odrzekła firma, oto są rachunki. No tak, rzekł Berlin, ale my nie możemy tylko do połowę zaproponowała patriotycznie firma. 30% potargował się jeszcze Berlin i na tym stanęło. Od tego czasu wszystkie rachunki firmy Lenz są odpowiednio obcinane. Lenz nie martwi się jednak, jak wszystkie firmy niemieckie powiększa kapitał zakładowy. Zrobił na oświęcimi olbrzymi interes i spokojnie czeka końca wojny. Tak samo firma Wagner i Continental od wodociągów, firma Richter od studien, Siemens od oświetleń i drutów elektrycznych, dostawcy cegły, cementu, żelaza i drzewa, wytwórcy części barakowych i ubrań pasiastych. Tak samo olbrzymia, Firma samochodowa Union, tak samo zakłady, rozbiórki, szmelcu, yy, DAF, tak samo właściciele kopalń w Mysłowicach, Gliwicach, Janinie, Jaworznie. Ten z nas, który przeżyje, musi kiedyś zażądać równoważnika tej pracy. Koniec przytoczenia z książki Borowski. 91. ze stron 111-112. i 112. Dodajmy, że w Czeladzi za kopalnią węgla kamiennego Saturn wybudowano takie same baraki i spali w nich za okupacji hitlerowskiej ci górnicy zjeżdżający z kilofami i łopatami do pracy pod ziemią którzy w żydowskim Arbeitsamcie na pobliskim Małobądzu nie załampali się na transport bendzin sosnowiec do Birkenau. Albo przesłani zostali z przydziału po selekcji dokonanej centralnie w KL Auschwitz. Zaś po wyzwoleniu spod nazistowskiej okupacji w tych samych barakach mogło spać w sumie 900 górniczek i górników, Różnej Narodowości, ponieważ Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wiedziało, że w kopalni Saturn DPZW, Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, istniało zapotrzebowanie na 800 górników i 100 kobiet do pracy pod ziemią. W lutym 1946 roku Naczelnikiem obozu pracy przymusowej w Czeladzi był Leon Banaszkiewicz. Na Sylwestra 31 grudnia 1946 baraki za kopalnią Saturn mieściły 15 więźniów politycznych, jeden internowany, przysłany z obozu w Pile, Schneidemüll i 442 jeńców wojennych z Wehrmachtu. W styczniu 1948 w barakach obozowych obu czelackich kopalń Saturn i kopalni Czelać na osiedlu Piaski istniało odpowiednio 425 i 321. Przymusowych robotników. W lutym 1949 spało w tych barakach 323 i 238 jeńców wojennych wykorzystywanych do pracy przymusowej. Nowy rok, 1 stycznia 1950, powitało jeszcze w barakach za Saturnem 107 internowanych z piły i dwóch jeńców. W lutym 50. roku obóz pracy przymusowej w Czeladzi został rozwiązany. Jak wykazała kontrola Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, przeprowadzona 24 czerwca 1948, robotnicy przymusowi pracowali w kopalni Saturn od 12 do 14 godzin na dobę. Kopalni czelać 10 godzin dziennie. Przy wolnych od pracy przeciętnie 2 do 3 dniach miesięcznie. To informacje z pracy Kazimierz Miroszewskiej, obozy pracy przymusowej w Dąbrowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 45 do 50. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Barańskiemu. Wydalnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, na stronach od 766 do 778. Komisje kontrolujące baraki odnotowały 1946 roku przeciekanie dachu, niedostateczne ogrzewanie, brud w obozach. Zawszenie i robactwo. 1947. Stan baraków zły. Dachy dziurawe. W obozie przy kopalni Czelać, w sprawozdaniu z kontroli obozu na piaskach w Czeladzi, ubowcy odnotowali 29 czerwca 1948. Baraki są silnie zapluskwione. Tu fotka baraków, baraki śniegu wieżyczka Workuta. Z książki Andreas Petersen. Deine Schnauze wird dir in Sibirien zufrieden." Zufrieden, przepraszam. "Ein Jahrhundert Diktat." Erwin Müüris, to życiorys opisanie. E... Marex Verlag, Berlin, 2012. Libe Kosiewski, a to ta karteczka od wydawnictwa z książką. Dziękuję. Raz jeszcze. W baraku obok stalowni kanału ściekowego, kopalni za prezydenta Gotwalda ma miejsce akcja opowiadania Bohumila Hrabala. Odlew i odlewy. Dająca się sprowadzić nie tylko do... Przelecenia przez strażaka z kaskiem na głowie i toporkiem strażackim u pasa pijanej dziewczyny, przyholowanej na barak przez księcia. Robotnicy przebudzeni na górnej pryczy pytali się, co kocha ten pan? Strażak Karol przewrócił się potem na bok i odpoczywał zdegustowany. Dziewczyna była bez życia, spała jak nieżywa. Strażak uznał, że dziewczyna może im wykorkować, zaś on nie chce mieć z tym nic do czynienia. Zatem ciążę uznał, że mogą przecież wyrzucić dziewczynę z baraku. Potrząsnął bezwładnym ciałem, które osunęło się z pryczy na podłogę. I tu teraz przytaczamy głos dziewczyny. Wilek!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 Powiedziała dziewczyna i przerzuciła nogę w chłodne powietrze. Skłoniła się ku wnętrzu i powiedziała: Wczoraj miałam rozpocząć wykonywanie kary. Książę podszedł do okna i łokciem strącił dziewczynę. Koniec przytoczenia. Uchumil Chrabal, sprzedam dom, w którym już nie chcę mieszkać. Przełożyli Janusz Anderman, Tadeusz Lis, wydawnictwo literackie Kraków 81. pierwszego. Przeżyła ten upadek, spod okna dobiegał ich szept dziewczyny. Dajcie mi żyć! Byłego młynarza, byłego właściciela zakładu stolarskiego, byłych kupców, rzemieślników, doktora filozofii, księcia, zrównanych z robotnikami na złomowisku. Odlewów zatrudnionych przy przerzucaniu różnych metalowych przedmiotów z wagonów kolejowych do koryt i dalej na stalownię do odlewu. Zajętych podrzucaniem do diabelskiego pieca starych złotych czasów. Motywem przewodnim w opowiadaniu hrabala jest nieszczęsna dziewczyna, dłoń księcia, wstawiona przez pisarza do drugiego motywu, niskiego baraczku, ustawionego z reklam, sloganów i szyldów zlikwidowanych firm. Przytoczenie ze strony 80. Przeplatanego tu z motywem przewodnim, baraku, Płatonowa i dziewczynki Nasti z opowiadania Wykop, w którym osoby dramatu przeplatane są ze sylwetkami Lenina i Budionnego, jak z nazwiskami czwórki uznanych przez doktora filozofii za genialnych Żydów, Chrystusa, Marksa, Freuda i Einsteina, czytelnik czy słuchacz niniejszych uwag połączy nieomylnie... Motywem przytaczam na sztandarach rewolucji profil czwarty. Koniec przytoczenia. Stalina profil. Motyw przewodni wiersza literackiej la, laureatki Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej z matki Rottermund. Zaprawdę laj motywu e, pięknej syrenki krakowskiej motającej rymami i rytmami, wabiącej głosem Polaków i katolików do zatracenia tożsamości i zguby na budowie realnego socjalizmu czy realizmu socjalistycznego w PRL-u. Niejednego biskupa Kaczmarka z podjudzenia żydobowców przez Homeryckiego zaiste demona śmierci narodu polskiego, bez skończonych wyższych studiów i bez wyuczonego jakiegokolwiek zawodu, niczym całe przywództwo rządzącej obecnie w Niemczech partii zielonych Grüne di. Tu kliknij obocz. Achtung Reichelt. Satyryk mówi o tych przywódcach niedouczonych, niewykształconych, cwaniakach politycznych w Niemczech. Zieloni, niekompetentni, Lang, No Repo Ed Company. Najbardziej leniwi Niemcy rządzą krainą pracowitych. Uwaga, Reichelt, 199 tysięcy subskrybentów na YouTube. 378 tysięcy 534 wyświetleń, 24 października. Rządzą, dalej przetaczamy, rządzą nami ludzie, którzy nie mają pojęcia o życiu w tym kraju, którzy nigdy w życiu nie pracowali. Ci partyjni żołnierze, którzy teraz chcą wyłączyć nasze elektrownie, naszą elektryczność. Nie mają pojęcia, co ich decyzje oznaczają, dla przeważającej większości w tym kraju. Dla ludzi, którzy pracują. Mówię o zielonych. Zapisał Reichert pod filmem, tu kliknij, obacz. Zadaliśmy sobie trud przekopania się przez życiorysy zielonych posłów w Bundestagu. Mówi dalej satyryk. Uwierz mi. W wielu momentach śmialiśmy się serdecznie, ale tak naprawdę to po prostu smutne, jak mało ci ludzie wiedzą o życiu poza ich bańką polityczną. Na czele zielonych stoi Ricarda Lann. Ma 28 lat i rozpoczęła studia prawnicze w Heidelbergu. Poszła na uniwersytet w Berlinie, ale nawet to było dla niej zbyt wyczerpujące. Porzuciła studia. Od tego czasu jest pełnoetatową zieloną. Ricarda Lang nie wie, czym jest praca i prawdopodobnie nigdy się nie dowie, ponieważ znalazła sposób na dobre życie, na koszt podatnika. Śledźcie nas również na Instagramie i Twitterze. Koniec przytaczania. Nazwiska tych genialnych lokomotyw gospodarki federalnej i resortu spraw zagranicznych RFM, motywy przewodnie krajowych rządów, nie tylko Hesji, przeplatają się tak w społecznym odbiorze w czarodziejskie makatki Andrzeja Czeczota, świętej pamięci, kolegi z redakcji. Tygodnika Solidarność, jaszczębie w Katowicach. Dobra żona tym się chlubi i że gotuje jak mąż lubi, albo jak strażak dziewczyny, z nazwiskiem szefa berlińskiego resortu zdrowia psychicznego. Po 30 gramach dopuszczonych bezkarnie ustawowo szczepionki cannabis 20, na COVID-19 dla dorosłych szafarzy dawek sakrament, przed szkołami mieszają się z COVID-agenda i przenikają z nazwiskami genialnych Żydów, hejnerungsmotivami, których Ryszard Wagner nie był jednak w stanie dojrzeć, by przepleść się nimi z królem Bawarii, Ludwikiem, tak, ażeby genialne nie utopiło się w jeziorze nie utopiło w jeziorze nominalnie panującego z rządowo leczącym. Tu kliknij, i obacz nazwiska tej covid agendy doktor. Taki, taki, nazwisko taki, taki. To wszystko napisane. I co to tam jest? Jakiego pochodzenia żarłocznego. Abwal von Oberbürgermeister Feldmann, Neustart für Frankfurt, am 6 november, Ja Stimmen. Głosować mogą dać udział w odwołaniu na burmistrza. Także Polacy mieszkający we Frankfurcie, zameldowani we Frankfurcie przed 6 tygodniami. Trzeba wiedzieć, trzeba iść na tę i poprosić o umożliwienie udziału, bo tak to jest, że trzeba trzeba Niemców konkretnie poprosić zawsze, jak się coś załatwić, trzeba konkretnie poprosić, powiedzieć o co chodzi, czego się chce, reparacje. Motywem wiodącym w propagandowym gadanym Kaczyńskiego jest słowo reparacje, które jednak nie znalazło miejsca, a szkoda, w nocie dyplomatycznej ministra III RP, Rau. do federalnej minister z partii zielonych, Berbok bez członu, doktor, doktor w nazwisku, natomiast padło dzisiaj w Grecji na wspólnej konferencji prasowej kanclerza Szolca i premiera Grecji Mitsotakisa, słowo reparacje, o której tylko tyle, tu bez rozwijania, czy chodziło może o zapłacenie państwa niemieckiego za straty Grecji z czasów okupacji hitlerowskiej, czy za uratowanie przez Merkel regionalnych lotnisk w Heladzie, Heladz grecki, czy zysk finansowy Chińskiej Republiki Ludowej ze zainwestowania w port Piraus, czy Port Hamburg w czasach III wojny światowej, zwanej także hybrydową. Tym niemniej w opinii Polskiego Komitetu Narodowego na emigracji politycznej w Niemczech, zgodnie z prawdą historyczną, ogólną wartość przymusowej pracy jeńców niemieckich w ubeckich obozach koncentracyjnych czelać, jawożno Oświęcim, Świętochłowice Śląskie i ponad setka innych PRL należy wliczyć do całej kwoty niezażądanej jeszcze na szczęście oficjalnie na słupa Morawieckiego pożądanych od Niemców reparacji. To znaczy trzeba odliczyć sprawiedliwie od tego, w korespondencji państwowej, na osi unijnej, Berlin-Warszawa, co by się chciało od sukcesora Rzeszy Niemieckiej wyciągnąć po 87 latach. Tę sumę należy odjąć, którą Żydokomuna wyciągnęła niezwłocznie, a bezprawnie, bo niezgodnie z konwencją o jeńcach wojennych. Od uwięzionych i wykorzystanych do przymusowej pracy niemieckich jeńców, którym początkowo trącano trzy czwarte od sumy wypłaconego stypendium denazyfikacyjnego, to jest lwią część uznaną za należącą się za wikt. I zawszoną kwaterę w barakach zarządzanych przez żydokomunistę Morela, który po antypolskiej zmowie w Magdalence 1989 roku uciekł sobie do Izraela, a żeby nie musiał odpracowywać w tzw. Polsce po Magdalence za masowe zbrodnie przeciwko ludzkości. Ponad tysiąc jeńców zamordowanych w obozie Zgoda. Przez szereg lat pięciolatki denazyfikacyjnej w bardzo ciężkich, nieludzkich warunkach, bici i poniewierani, zarówno w Gułagu na Syberii, jak i w jego polskiej odmianie za Bieruta i jego osobistego sekretarza, Kazimierza Mijala, który na mocy spisku w Magdalence Powrócił do Warszawy 1989 roku z tak zwanego wygnania politycznego przez komunę do komunistycznej Albanii. w Pekin powrócił w roku masakry Chińczyków na Placu Niebiańskiego Pokoju. Ze zastrzeżeniem, iż nie we wszystkich motywach przewodnich należy doszukiwać się analogii z żydowskimi motywami. Porównaj Józef i jego bracia. Snem nocy październikowej ujęci. PDO 621. To kliknij, obacz, wysłuchaj. Józef i jego bracia. Na elektrycznym wózku walickim dziewczyna około 16-17 lat lat przedwczoraj do kasy tu kliknij cauda filiala Aldi, Aldi za kasą wstała i załadowała z innymi towar na wózek słyszałem, potem po drugiej stronie ulicy w grupce pięciu, sześciu osób mówiących po niemiecku urody czarnomorskiej powiedzmy <śmiech> endoprotezy gier z na cynku wystawiony muszelki 34 Obacz, kliknij, wysłuchaj, obejrzyj. Stron Kosiewski, grono odbiorców publiczne. Przytaczamy. Z poważnej niemieckiej gazety. Berliner Zeitung. Rosja grozi atakiem na komercyjne satelity USA. Jeśli nadal będą one wykorzystywane do przekazywania danych do Kijowa podczas wojny na Ukrainie. Niebezpieczną tendencją dla USA jest wykorzystywanie cywilnych satelitów do konfliktów zbrojnych, Skarżył się Konstantin Voroncow, przedstawiciel Rosy rosyjskiego MS o M M Przepraszam, MSZ, Ministerstwa Spraw Zagranicznych ONZ. Zgodnie z raportem, tas W czwartek wieczorem. I tu przytaczamy. Infrastruktura, e, e, w artykule przytaczane jest dosłownie. Infrastruktura quasi cywilna może w ten sposób stać się uzasadnionym celem kontrataku. Ostrzegł, gorąco w koniec przytaczania. Tam było. I dalej czytam artykuł. W ten sposób Zachód zagraża cywilnym podróżom kosmicznym, ale także wielu projektom społecznym i gospodarczym na Ziemi. Rosja jest w stanie uderzyć w satelity w kosmosie. W listopadzie ubiegłego roku Rosja zestrzeliła własnego, odrzuconego satelitę bronią laserową, wywołując międzynarodowe oburzenie. Stany Zjednoczone skrytykowały akcję jako bezwzględne potrząsanie szabelką. W tym czasie Rosja odrzuciła oskarżenia jako hipokryzję. Same Stany Zjednoczone są zaangażowane w wyścig zbrojeń w kosmosie, powiedział wówczas minister spraw zagranicznych Sergej Ławrow. Koniec przytoczenia. Tu kliknij przejdź do artykuł w języku niemieckim, odpowiednią wyszukiwarką. Możesz prawym klawiszem myszy przetłumaczyć sobie sam na język polski. Amerykańska grupa Wagnera. Czarna woda fałszująca swego czasu ostrą amunicją snajperów na Majdanie w Kijowie, w hurku z kukizem, Kaczyńskim, Wałęsą, Czarneckim, do kosmonauty Hermaszewskiego i ojcem nożownika na przystanku Jezus. Poddana została ostatnio naukowej analizie literaturoznawców na Kremlu i doszła do nagłego skojarzenia amerykańskich wojsk kosmicznych Powołanych przed trzema laty przez prezydenta Trumpa, z cudownym zatopieniem na Morzu Czarnym niezatapialnego okrętu flagowego miejscowej floty rosyjskiej. Po naprowadzeniu rakiet czy dronów, nie izraelskich przecież, bo tych jeszcze oficjalnie naziści żeleńskiego nie otrzymali ponoć w transportach pomocy humanitarnej i nie podali zaraz dalej w ramkach tzw. transakcji wiązanej dobrej woli z dostawą zboża do diamentowej Afryki. Zaś we wyniku tego skumania naukowego po skomplikowanym, a wnikliwym zbadaniu motywów wiodących analizowanej twórczości z wynikami skakowanych algorytmem na Syberii, prywatnych danych satelitarnych USA z państwowymi komunikatami Kijowa, zawierającymi oficjalnie astronomiczne wprost liczby zestrzelonych samolotów rosyjskich, czołgów i transporterów, łodzi i samochodów opatrzonych białymi literami Z, na szczęście, jak Zoro, że przecież te kilkaset etatów US generałów żydokosmicznych obsadzonych zostało nie na darmo dla picu, na słupa prywatnego współce Skarbu Państwa, ale przez genialnych nadludzi wprost, którzy, analizując dane dostarczane przez tysiące prywatnych satelitów, zainstalowanych na orbicie, na słupa tak zwanego miliardera Blackwater, mogą się dać skutecznie zneutralizować. Jeżeli nie po wzięciu pod uwagę opcji atomowej, to intersatelitarną bronią laserową mogą zostać sprowadzone na manowce i spalenie w górnych warstwach atmosfery. Niczym we wierszu: szabaśnik, Andrzeja Platonowa, generalskie etaty i kosmiczne śmieci. Субботник воли, рожденный чудесный всечеловеческий труд. Люди, под крестное счастье, себе обретут. Братские мощные руки кровью налиты одной. Наши грядущие внуки будут семьёю родной. Мы под железными стонами счастье для мира творим. Мы трудовыми подъёмами землю сжигаем и сами горим. Шабашник. Wolą cudowną zrodzona. Wszechludzka nasza praca. Ludzie ochrzczeni ciężarem znajdą dla siebie szczęście. Braterskie ręce mocarne, krwią wypełnione jedną. Przyszłe pokolenia wnuków będą wspólną rodziną. Pod stalowymi jękami tworzymy Szczęście światu. My podnosimy normy w pracy. Paląc ziemię, gorejemy sami. Dymit Mediediew, 8 listopada, wybory do kongresu. Przypomina w telegramie 199, czytaczamy. Jak demokraci, republikanie mogą dziś zapłacić za swoje zwycięstwo lub wytłumaczyć swoją porażkę na kapitolu. Dla obecnej ekipy Bidena, podobnie jak dla ich republikańskich przeciwników, waruta jest w zasadzie ta sama. Niepotrzebne im życie obywateli mitycznego kraju Ukrainy. Są kartą przetargową w wielkiej amerykańskiej grze. Łatwo je złożyć na ołtarzu przyszłego triumfu w politycznych bitwach za oceanem. I wszystkie środki są tu dobre. Życiem Ukraińców płaci się za niekończące się dostawy amerykańskiej broni. Oraz za pracę instruktorów i najemników. Są też gotowi zapłacić nimi w przypadku życia brudnej bomby. Nasi ludzie też cierpią, ale jedyna różnica jest taka, że nasi ludzie pozostaną pomszczeni. Wszyscy. Zarówno na polu walki, jak i w innych dziedzinach, daleko od pól bitewnych. A już na pewno nie w ramkach niewytrzymujących krytyki procesów sądowych. W inny sposób. Dla amerykańskiego establishmentu najważniejsze nie jest to, kto będzie kontrolował Izby i Senat. Dlatego wojna będzie, najważniejsze, nie jest to tak, dlatego wojna będzie toczona do zwycięskiego końca, a raczej po prostu do końca, końca Ukrainy. A zwycięzca, jak to bywa, bierze wszystko. Bogomili, nie ma dla nas prostej drogi, tylko ścieżki do lasa. Umęczyliśmy swe nogi, pociemniały niebiosa. Bogomilcy z bagnetami z Rosji wyszli do Boga, idą całymi latami. Uchodźcy, taka jest droga. Ziemia ich błogosławiła. Pod lasem zamruczała, Zaszeptała, przeżegnała, Zabita smutkiem chata. Czym droga uchodźcy szumi? Kto tam szuka i czego? Odkryte oko w tym tłumie Wypatruje na niebie. Na piersiach mają bagnety Zawieszone. Nie krzyże pątnicze, A wszyscy brudni, wszyscy razem są czyści. Od czegoż ciepło na świecie, Toć płonie w nich jeden duch, Prawdę znają tylko dzieci, Nikt inny by nie pojął. Szedł dziad z torbą od kijowa, i łzami w oczach także duszę myślał uspokoje i ludziom drogę wskaże. A naprzeciw dzieci, dzieci ze żelazem na plecach widać Chrystus jest znów na świecie, kiedy troska w ich oczach rękę podniósł ku wschodowi. Pojął wszystkie swoje dni, może. Spojrzał też do wody, ujrzał przystań wszystkiego. Bogomilcy i uboga nie zobaczyli niebios. Pieśni niosą pełne trwogi, jak stali bagnetów las. serdecznie za wysłuchanie z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Glikauf.